Radio Paranormalium przedstawia skarb Historii. Zmienno kształtni. Spotkania z duchami, dawniej i współcześnie. W Radio Paranormalium kontynuujemy prezentację bogatego zbioru relacji o spotkaniach z zagadkowymi, przypuszczalnie niematerialnymi istotami na Śląsku. Wszystkie relacje udostępnił Krzysiek, jeden z użytkowników forum portalu Infra. Na jego zbiory składają się zarówno relacje dawne, jak i współczesne, pochodzące zarówno od ludzi starszych, jak również młodzieży. Zapraszamy do odwiedzenia jego bloga poświęconego owym zmiennokształtnym istotom. Zmiennokształtne.blogspot.com Kilka relacji o spotkaniach z utopcami, Obytno nogimi, z wodnikami. Sąsiad to opowiadał, że też jak za działkami był jakieś jezioro czy coś, że tam się wodnik pojawiał. Coś się o tym czy nie? Też było, też było coś tam. A znaczy no, też jakieś ludzie, co by widzieli jakieś takie historie tu w okolicy, co jeszcze żyją, to widzieli jakieś wodników jo, albo coś takiego. A pod co... ja to babcia ta, ze wsi tutaj, moja mama powiedziała to, to ja. Ten, tam ta jest osiedle, kościółka jest, na bożka, no. co tam, to tam były stawni, to tam kole młyn, młyn tam był. Uh -huh. I kole tego młyna, tam były takie jagody, to zawsze opowiadała i tam kokot stanął na tym, wiesz, na, na te co ryby, wiesz, na tym, jak się to nazywa. Grobla? Na grobli, co ta jest, te sidło, co ta woda leci. Aha, no, no tak świnie pływały. To ten wodnik się zmieniał we w, ja, ja. Ale w koguta? W koguta się zmieniał, we świnie się zmieniał. No A to, ona go widziała? Oni go, jak byli na jagody, to uciekali. Aha. To przeważnie w południe, jak było, wiesz? To, to na słowa na Czechach też się mówią, że te duchy się pojawiają w południe i o 12 w nocy, nie? Tak, że są takie... w południe. W południe. Najbardziej w południe, albo jak jest różanie, z jak dzwoni do kościoła, wiesz. No, anioł Pański. A, to, a ktoś go widział też pod postacią człowieka, czy nie? A to, to, to, to widzisz, to te muzykanty, co były tutaj na, jak się na, na żory jedzie, to, no. to, to dziadek wiedział i oni te muzykanty przecież na drzewo wylazły i Aha. grały, Aha. a on tańczył na dole. Kto ten utopiec? To byś musiał wiedzieć, no, ale widzisz, dziadka nie ma, trzeba było przejść jak dziadek. A tam też ludzie się potopili. Ja tam jest do dzisiaj chyba taka kapliczka na drzewie jeszcze, jak ten wodnik tam zdaje, był. Mi się zdaje, że tam jest, jak tak no, Jest, jest no, szeroko, no. zaraz tego od aż do jak Ach, no to my tam, my już teraz nie, bo to było zaklęte, to my już teraz nic nie wiemy. Nie? Mhm. Bo to przez papieża, papież to przeklą i już teraz nie ma takich rzeczy. Że... Już nie pojawiają. No teraz zajść zaczynają, bo już zajść za te, te, te. te. Te łune, łzajstw, te czary i to uzać to zaczynają, nie? a to, to... Który papież to zażegnał? Chyba 23. A to w którym roku to mogło być? To trzeba było obejrzeć. To było co on dał, to błogosławieństwo dla świata, to to, tak. tym, to ty, tym on zażegnał te, te czary? Ja, ja, ja. I to, to, to, to przestało wszystko istnieć, aha, wiesz? Aha. A teraz, że łzajść jest to. Mhm. Czy ty nie wiesz jakich jakichś ludziach, to widzieli wodniki jeszcze? Jeżeli nie ja nie wiem. Już nie ci wodą, że już nie żyją teraz się już nie dowiesz ten kupów. To... Już nie żyją. I, a my gówno wiemy, bo to już, już to, my już ten wiek przeszli z tym. że... Teraz to ci się mocze pokolenie, nawet takiego typu jak Mirek. Mhm. On to, ci powie, że to jesteś głupia, że jakaś wyobraźnia, mhm. bo takie rzeczy nie wierzy. Mhm. No. Ci dziadkowie byli, opowiadali, ciotka Medelna przecież dużo opowiadała. Ona wiedziała coś o wodnikach? Ach, ona wiedziała. Wszystko. to opowiadać Wszystko, jak przyszła zaczęła opowiadać, to aż, aż włosy na głowie. Od y, babci brat, ten Henryk, nie? No to jego rodzina też tu przyjechała. to jeszcze pewnie jak był mały, to to opowiadali, nie? To też jak był młodszy, to skądś wracał i gonił go jako, że utopiec, ale taka postać me na metr wysoka. A dwie nogi to miało normalnie kopyta, kopytanie. O, widzisz, to pająk, co tu jest, e, też już nie żyje. To on jechał z roboty, o jedenastej jechał z roboty, a on jechał taką drugą. Tu bez, e, ja, też ta chałupa. Koleż Pandla, kaj tam teraz ten kościół jest na równoległej, koleż Pandla drugą, i jechał se kuchałpie, chałupie. Wiesz, no. tam miał te, te dumy tam są. No. Jeszcze tam są te dumy. I ujechał i w rozpadł, nie umiał trafić do domu drogą. Lotął w kółko i no wiesz, i, i, i, o, te kopyta miał ten człowiek i lotął za nim w tych kopytach i on tak się kulął do piątej rano. O piątej rano przyszedł tak zmochany, tak zmęczony, że nie umiał słowa powiedzieć. Ale zaraz on zgubił drogę zgubił i droga. zobaczył diabła? Tak. I ten diabeł co przed nim biegał cały czas, a on nie cały wiedział gdzie? nie wiedział drugi. A on jeździł naokoło, a on za nim. A on jeździł czym? Na kole. Aha, na, na rowerze. To ten diabeł tak go powodził, że on za tym diabłem jeździł? Tak, i do piątej rana. Że on był tak wykończony, już tak był wykończony, jak... I on go może by chciał pierwić, żeby go a Albo zadusił, albo co ją ja nie wiem, jak mm -hmm. No nie było prędko, to, to na Słowacji też takie są przypadki właśnie, że to tak... dziadka to też wodziło, tak, nie? Że był gdzieś tam wilkowy jak koło domu, na polu i go to złapało. I normalnie nie wiedział, gdzie jest. I chodził po polu, parę... parę nie wiem, dwie godziny chodził, dopiero tak. jak się przeżegnał, to to odeszło, nie? Tak, trzeba mieć święcone rzeczy. Zawsze różaniec wieczył przy sobie wszystko, to się nie jest. Mm. Bo ten, ten diabeł, mimo prawa do ciebie, może mm -hmm. coś święconego zawsze. A on opisywał, jak ten diabeł wyglądał? Tego nie widział, wiesz, no kopyta widział. Aha. Kopyta były całe, wydeptane było pole. O, tak ci trzeba powiedzieć. A on potem tam był te pole zobaczyć? Tak, I tam były normalnie odciski? On, I oni nie wierzyli i on był, padł tu, w tym miejscu. No, i kopyta tak było wyjechane całego. Mm -hmm. On się już tym bał o tym, czy tu niego uchodzili po tym tam, czy mm -hmm. coś, nie wiem. To kiedyś dużo tego było. ja też mówił, że tam w tym, w tym, jak dotychczas do roboty, to też tam, albo jak gdzieś tam u nich na wiosce, że normalnie widzieli diabła po płocie skakał, nie? Że też ludzie uciekali, A, piszczeli. to jak y, tu żył tym, co to u sitku był tym, jak się to nazywał, co to tak w trans padł, wiesz, mhm. to, to on leżał i potem przepowiednie takie miał, czy coś tam. Nie wiem, to jeszcze ciocia mnie to nie wiem tego. I to oni tam szli zawsze na te przepowiednie, to on ta godzina mi, i to oni tu byli, dziadek szło, tadek szło. Mm -hmm. To tuż bez te pole, to na, na sunkach dioboł jechał. Na sankach? Na Sunkach, bo to było w zimie dioboł jechał w tej chałupie. Oni go widzieli? Ja. Wujek ogóle też go widział? Ja i oni A skąd wiedzieli, że to jest diabeł? A co by to było? No mhm. nie, a to wyglądało jak nie, diabeł, czy...? Normalnie to się działo na tych sunkach nie i no to już to widzieli postaci. Aha. A ten dom tam jeszcze stoi? Nie, tam już jest nowy, tam tam je mazur teraz. Aha. Ani, ani te działki nie żyją, ani jak mu się to nazywa? Skryk. Dużo jest takich, dużo tutaj takich. Ci, ci starzy ludzie to by ci opowiadali, ale no teraz już nie ma żadnego, no już teraz nic. Umyrali większość, nie? No, no. że tam po drugiej stronie, że tam też się ten wojnik pojawiał, tam jak sobie jeziora były, tak? Tak, tam był stow, tam był młyn, e, tam był stow i w tym stawie, a tu był las, nie? Mhm. Jak ta, ta górka jest, to był las, kaj kościół jest. Mhm. No i tam se rządziło, no. Tutaj sąsiad opowiadał, że też szli z krowami, jego, ma, jego babka czy prababka szli z krowami, gdzieś tam właśnie za działkami i że tam jakieś, też jakiś taki staw był. No to już dyżak tam jest zarośnięty. To mówił, że tam właśnie ten, był ten wodnik i że y, po, po wodzie normalnie chodził. Ta, ona szła z mamą i on po wodzie chodził i miał wstążki czerwone, zielone i tak machał, kusił ją do tej wody, nie? Ale ta matka zobaczyła, że coś się dzieje, zaszła krzyczeć. Przecież... Bo śpiewo. Jak tutaj, y, pewno jak tu na, tej, na tym, na tym nie jak on się nazywał, ten mój miosz. Śpiewał, przecież rozmaite cuda pochoł ten, ten, ten, ten kokot, Aha. że tak tych ludzi wabił, Bo ta świnia tak piękno pływała po, po tej kodyzmi, po tej, tam był taki, dość piękny był ten stop. Ale śpiewał jak kogut, czy jak... Jak kogut pięknie, uh -huh. tak. Ale pięknie! Uh -huh. Nie tak, żeby jak kogut. Nie. Uh -huh. Pięknie śpiewał. Uh -huh. <laughs> tak co kusił żeby ludzie za nim pobiegli i... No, żeby go chycić chcieli, uh -huh. no, a on by... Do wody. Do wody. A jaki kolor ten kogut miał? Po I złoty, i srebrny, i jakiś ciąg. Tak? Pewno. Łogun. <laughs> Jak zawsze mama opowiadała, o on miał taki piękny, jak się rozczapił, to był na dwa metry. Taki wielki? Bo oni uciekali zawsze. A oni tam na Jagody chodzili, bo tam ruski były, mm -hmm. Jagody, nie, to takie gruby. A w tym miejscu w takie grupy były. Mm -hmm. <grych> mm -hmm. tam się każdy bał podejść. No. A tam też się ktoś się, się utopił w tym stawie potem? Nie. nie ludzi powiem, trzydzieści. To Szkoda tych starych ludzi. Mm -hmm tutaj ten żałek, to ten był, opowiadał, ten był, opowiadał. Albert wiesz? Mm -hmm. ten, to ja... A już też nie żyje? To, no, nie. nie zamietę, to zaraz poszli wszyscy. Mm -hmm. Bytyk, gdyby jeszcze wiedziała. Cikodą pod to papież nie, nie zażegnał, to był, było cudowne, a mora się w tej jaszyn wiedziała. Mm -hmm. Teraz bo to zażegnane jest. No ale że zaś to przychodzi, zaś te szatany, zaś to wiesz, zaś mm -hmm. to przychodzi teraz. Mm -hmm, mm -hmm. No to zaś się ci ludzie boją, wiesz, mm -hmm. zaś roztymaj te uroki, rzucają mm -hmm. na ludzi, wiesz, mm -hmm. to się trzeba boć, A te duchy to one zmieniały kształty, one mogą się przemienić co chcą? Ja? W psa, no, tylko tak, lecą. Jeżeli macie Państwo swoje relacje ze spotkań ze zmiennokształtnymi istotami i chcielibyście się Państwo z nami podzielić, zapraszamy do kontaktu. Nasz e-mail małpa paranormaliumpl Numer telefonu 32 746 0008 Skype radio.paranormalium.pl Na życzenie świadka zapewniamy pełną anonimowość.